Na czym polega tragedia Orcia? Dziecko jest nadwrażliwe i stopniowo traci wzrok. Cierpi na halunację. Następuje u niego pomieszanie snu i jawy. Ojciec chrzestny i lekarz dopatrują się w jego dolegliwościach wpływu dziedziczności. Dezorganizacja nie da się zreorganizować, wydaje sąd lekarz. Zgadza się z nim ojciec chrzestny, przedstawiciel rozsądnej przeciętności. Mąż poeta zna inne czyny choroby. Mario, czyż dziecie własnych chcesz zgubić, woła nad grobem żony. Przedśmiertna wola matki, aby syn był poetą, daje o sobie znać. Wina Ojca spada na drugą pożonie ofiary i staje się dowodem, że nie wolno bezkarnie łamać praw moralnych. Postaje się źródłem zła. Rozpaczony mąż, widząc cierpienie orcia, wyraża zwątpienie w boską opatrzność, przy czym dostrzega również obojętność szatana wobec wielkiego cierpienia. Nad człowiekiem ma władzę tylko nieszczęście, zupełnie jak klątwa losu w tragedii greckiej. Śmierć matki, wielka wrażliwość, choroba oczu stanowią elementy autobiograficzne. Jaki sens przypisać należy dramatowi rodzinnemu? Na męża, sprawcę nieszczęść, wywierają wpływ złe duchy. To one wysyłają do niego widma, złudne wyobrażenia o miłości i sławie. Te błyskotki i rekwizyty poetyckości doprowadzają do tragedii. Zostają one potępione we wstępie do części pierwszej. Jak w moralitecie średniowiecznym pojawia się relacja dro-zło. W dramacie rodzinnym Krasiński skrytykował romantyczne marzycielstwo i idealizację poezji. Na przykładzie męża wykazał, że poezja oderwana od rzeczywistości, od spraw ludzkich, ma siłę niszczącą. Z ironią ukazuje klęskę męża poety. Zdaniem Krasińskiego poezja nie może dotyczyć wyłącznie wyidealizowanej sfery uczuć i marzeń, nie może odcinać się od otaczającego świata i jego problemów. I właśnie te problemy przedstawił poeta w pozostałych częściach dramatu. Trzecią i czwartą część nieboskiej komedii wypełnia dramat społeczny. W symbolicznym miejscu, w okopach Świętej Trójcy, poeta postawił naprzeciw siebie dwie antagonistyczne siły. Arystokrację i rewolucjonistów. Jak przedstawił obóz arystokracji? Arystokracji kazał walczyć w imię tradycji, religii i przeszłości. Na czele arystokratów stoi hrabia Henryk, mąż z dramatu rodzinnego. Jest on wybitną indywidualnością, z poczuciem odpowiedzialności wypełnia swoją misję. Zdaje sobie jednak sprawę, że arystokracja jest klasą skazaną na zagładę, niezdolną do odegrania w przyszłości żadnej roli dziejowej. Dostrzega jej generację moralną. W obliczu niebezpieczeństwa arystokraci wypowiadają mu posłuszeństwo. Chcą pertraktować z rewolucjonistami, zatracają poczucie własnej godności. Fabia Henryk widząc upadek własnej klasy mówi Upadające rasy energii nie mają mieć nie powinny nie mogą Z kryzysu dziejowego arystokracji zdaje sobie sprawę stojący po przeciwnej stronie pan Kracy wypowiadając słowa Zgrzybiali robaczywi pełna poju i jadła ustąpcie młodym zgłodniałym i silnym Kryzys własnej formacji społecznej hrabia Henryk łączy z rozbiciem panującego porządku społecznego. Hrabiemu Henrykowi nie pomaga rozmowa z filozofem. Widząc zbliżającą się klęskę arystokracji, odczuwa pustkę. Czuje się pokonany przez brak uczuć, przekonań, ma poczucie klęski własnego życia i własnej społeczności. Ogrom rozczarowań wywołuje w nim przewrotną dumę, kiedy mówi i cierpie tak, jak Bóg jest szczęśliwy, sam w sobie, sam dla siebie. Cierpienie hrabiego pogłębia śmierć Orcia, ginącego w okopach Świętej Trójcy. Może je ukoić tylko samobójcza, honorowa śmierć. Jak zobrazował Krasiński bus rewolucji? Poeta ukazał rewolucję totalną, prowadzącą do zagłady. W obozie rewolucji zgromadził lokajów, rzeźników, Żydów, Wszystkich wyzyskiwanych. Stanowią oni tłum opętany wyłącznie rządzą zemsty i krwi. Zbierają się w klubach na wzór rewolucji francuskiej. Hrabia Henryk, odbywając wędkę po obozie rewolucji, dostrzega wynaturzenia wśród rewolucyjnego tłumu, który bynajmniej nie jest jednolity. Geno Bianchetti, jeden z oficerów, to typowy wojskowy karierowicz. Pragnie wykorzystać rewolucję dla osobistych celów. Ma zamiar przejąć władzę i wprowadzić dyktaturę wojskową. Dużą grupę ludzi skupił wokół siebie Leonard. Wprowadził tajemniczą obrzędowość. Chce otumanić tłum i przejąć władzę. Jest niebezpieczny, reprezentuje ślepy fanatyzm. W obozie rewolucji znajdują się także przeszty. Oni także chcą wykorzystać rewolucję dla własnych celów wiążą postronki i dla arystokratów, i dla rewolucjonistów, dla wszystkich, którzy nie będą chcieli przejść na ich wiarę. Podkreślając wynaturzenie w obozie rewolucji, poeta odmówił rewolucjonistom możliwości konstruktywnej budowy nowej przyszłości, nowego świata. Jedynie ich przywódca, pan Kracy, rozumie cele walki. Zdaje sobie jednak sprawę, że z takimi ludźmi niczego nie osiągnie. Z pogardą patrzy na swoich podwładnych, mówiąc czy choć jeden zrozumiał myśli moje, pojął koniec drogi u początku, której hałasuje? Jakie wnioski można snuć z dramatu Krasińskiego? W rozmowie z pan Kracym hrabia Henryk powie Widziałem wszystkie stare zbrodnie świata ubrane w szaty świeże, nowym kołujące tańcem. Ale ich koniec ten sam co przed tysiącami lat rozpusta zło i krew Pan Kracy udowadnia, że także zbrodnie możnych panów wyzwoliły bunt ugnębionych a wyzwolone siły prowadzą znowu do walki i krzywd ze może wyniknąć dobro choć właśnie dobro powinno triumfować taką wymowę moralną ma śmierć pan Kracego, które pada porażony wizją Chrystusa na mat Kończy apokaliptyczna wizja zagłady. Świat wygląda jak w dniu sądu ostatecznego. Poeta arystokrata miał świadomość upadku dziejowego arystokracji. Alternatywą pozostała więc rewolucja. Krasiński przewrotu rewolucyjnego obawiał się. Widział w nim katlizm dziejowy prowadzący do zniszczenia dorobku ludzkości. W utworze poeta zagubiony w swojej epoce postawił wielki znak zapytania nad przyszłością Europy i świata. Na zakończenie spójrzmy na motto utworu. Do błędów nagromadzonych przez przodków dodali to, czego nie znali ich przodkowie. Wahanie się i bojaźń. I stało się zatem, że zniknęli z powierzchni ziemi i wielkie milczenie jest po nich. Zawiera ono wyrok na całą ludzką zbiorowość. Niżej umieścił Krasiński słynne hamletowskie Być albo nie być. W ten sposób słowom Hamleta nadał dodatkowe znaczenie. Pytanie o byt albo o zagładę własnej klasy społecznej, a wraz z nią całej dotychczasowej cywilizacji zagrożonej rewolucją. Krytycy uznali nieboską komedię Krasieńskiego za jęk rozpaczy człowieka genialnego. Geniusz poetycki przejawił się w znakomitym operowaniu obrazami w potędze wizji, w luźnej kompozycji dramatu, łączącej poszczególne obrazy i sceny w dojrzałe, pełne ekspresji dzieło. Spójrzmy teraz na dorobek epoki romantyzmu w muzyce, malarstwie i sztuce. Za kursora romantyzmu w muzyce uchodzi Ludwig van Beethoven. Genialny kompozytor niemiecki, twórca symfonii, koncertów, sonat i ouvertur. Z rozkwitem romantyzmu Związana jest twórczość innych kompozytorów niemieckich, Feliksa Mendelssohna czy Roberta Schumana. W schyłkowym okresie romantyzmu reformę muzyki operowej przeprowadził Richard Wagner. Tradycyjną operę usiłował przekształcić w dramat muzyczny. Najwybitniejsze dzieła Wagnera to Pierścień Nibelungów i Tannhäuser. Jednym z najwybitniejszych kompozytorów epoki romantyzmu był także Polak, Fryderyk Chopin. Jego twórczość obejmuje różnorodne formy muzyki pianistycznej Między innymi preludia, sonaty, polonezy, nokturny Wszystkie dzieła artysta przepoił wielką uczuciowością i poezją Wyraził w nich w sposób niezwykle ekspresywny Zarówno dramatyczne losy narodu, jak też doświadczenia i nastroje osobiste Ze szczególną wyrazistością wystąpiły w muzyce Chopina motywy ludowe Którym kompozytor nadał wysoką rangę artystyczną Romantyczne cechy noszą także kompozycje Stanisława Moniuszki, kompozytora tak znanych oper jak Halka i Straszny Dwór. Warto pamiętać, że Moniuszko napisał muzykę do utworów Mickiewicza, do ballad i romansów, drugiej części Dziadów i sonetów krymskich. W malarstwie europejskim Pierwsze miejsce zajmuje malarz francuski, przyjaciel Chopina, Eugeniusz Lacroix. Tematy czerpał zarówno z przeszłości, jak i z wielkiej literatury. Nawiązywał do Dantego, Szekspira i Byrona. Z polskich malarzy warto zapamiętać Artura Grodgera, autora wielkich cykli patriotycznych związanych z Powstaniem Styczniowym. Nie trzeba chyba przypominać, że na wiek XIX przypada malarstwo, także historyczne, Jana Matejki. W architekturze sięgnęli romantycy do wzorów ulubionego średniowiecza. Stworzyli tak zwany styl neogotycki. W tym stylu został wybudowany Pałac Krasińskich w ich rodowej rezydencji w Opinogórze. Romantyzm wyraził się także w obyczajowości. W żadnej epoce nie dostrzeżono tak silnego oddziaływania na życie wzorów literackich. Młodzi ludzie pozowali na Werterów i Bajronów, marzyli o niezwykłych uczuciach i przygodach. Moda zalecała paniom ubierać się lekko i powiewnie, najczęściej w jasne kolory, co miało dać podobieństwo do nimf i rusałek, a ozdobą wszelkich kreacji był dekolt wycięty w kształcie serca. Spróbujmy podsumować naszą wiedzę o romantyzmie. Walcząc z zasadami i regułami w sztuce, romantycy stworzyli nowy gatun literacki. Dramat romantyczny, powieść poetycką i poemat dygresyjny. Stworzyli określony rodzaj uczuciowości połączone z indywidualizmem bohaterów. Z romantyzmem europejskim powinny nam się kojarzyć takie pojęcia jak werteryzm, bajronizm, reneizm. Jaką rolę w dziejach literatury polskiej i w życiu narodu odegrała literatura romantyczna? Sztuka tego czasu, rozwijając się w warunkach politycznej niewoli, rozbudzała uczucia patriotyczne. Stworzyła określony typ bohatera, rezygnującego z własnego szczęścia, gotowego do największych poświęceń dla ojczyzny. Z polskim romantyzmem powinny kojarzyć nam się takie pojęcia jak walenrodyzm, mesjanizm, prometeizm, Winkelriedyzm. Polska literatura romantyczna była ściśle związana z życiem i walką narodu. Jej wielką rolę w budzeniu świadomości narodowej docenili późniejsi twórcy. Przykładem mogą być nowela Henryka Sienkiewicza Latarnik czy syzyfowe prace scenarza romskiego. Polska literatura romantyczna wpłynęła na ukształtowanie nie tylko uczuć, ale i postaw patriotycznych, które sprawdziły się w momentach zagrożenia polskiego byt narodowego. Idee romantycznego heroizmu, walenrodyzmu czy prometejskiej ofiary były z takim samym poświęceniem realizowane w Legionach Piłsudskiego jak w latach II Wojny Światowej. Najlepsze podsumowanie romantyzmu zawarł w jednym ze swoich wierszy Kazimierz Wierzyński. To nie są wiersze, poematy i polonezy karmazynów, to Biblia, w której polskie z ojców Przenoszą się na synów. Dziady, rydion Pantadeusz lub Kordian. Policz owe dzieła i na pokoleń śpiew je przełóż. Co w nich ci zagra? Nie zginęła. Samotny wszedłem i sam błądzę dalej. Takimi słowami zaznaczył swoją obecność w literaturze XIX wieku jeden z największych polsk twórców, poeta i myśliciel Cyprian Kamil Norwid, który w 1883 roku niedoceniony przez współczesnych umierał w nędzy i osamotnieniu w paryskim przytułku dla ubogich polskich emigrantów. Twórczość Norwida odkrył przypadkowo, używający pseudonimu Miriam, poeta młodej Polski Zenon Przesmycki. Cytowane słowa Norwida pochodzą z autoelegii, klaskaniem mając rzękłe prawice. Potraktujmy ten utwór jako punkt wyjścia do naszych rozważań o twórczości Norwida. Poeta często przeciwstawiał się martwej tradycji, wyrażał swoje przemyślenia, refleksje i poglądy. Przy czym miał świadomość, że nie jest to rozumiany przez współczesnych. Krytyków nazywa katami, mimo wszystko wierzy jednak, że jego poezję ocenią właściwie przyszłe pokolenia. Oto słowa, które możemy potraktować jako narwidowskie kredo. Syn i nie pismo, lecz ty wspomnisz wnuku. Przeczytajmy jeszcze raz tytuł utworu i odnieśmy go do zakończenia wiersza. Tytuł ma charakter ironiczny. Ludzie wyrażają poklask i uznanie dla rzeczy lichych, wartościowych, drukowanych masowo. Myślący poeta jest bezbronny wobec zawutandety. Żyje w żywota pustyni. Czy twórczość Norwida możemy połączyć z którąś z epok literackich? Twórczość Norwida nie możemy łączyć z żadnymi prądami artystycznymi. Z epoką Mickiewicza i Słowackiego łączyła go w życiu wielka romantyczna miłość do Marii Kalergis, w twórczości literackiej szacun do kultury ludowej. Związków poety z pozytywizmem możemy natomiast dopatrywać się w kulcie twórczej pracy. Każdą działalność artystyczną poeta łączył sacą i ogromnym wysiłkiem twórczym. Mówi o tym w poemacie zatytułowanym Prometidion. Skąd ten dziwny tytuł utworu? Związany jest on z mitnym Prometeuszem. Norwid widział w nim nie tyle dobroczynce ludzkości, który wykradł dla ludzi ogień z Olimpu, ile wielkiego artystę, który dokonał niezwykłego dzieła, ulepił człowieka z gliny. Prometeusz stał się dla artysty symbolem twórczej pracy. W poemacie tym odczytać możemy rozważania na temat piękna w sztuce, która zawsze kształtem jest miłości. Swoje przywiązanie i szacunek dla kultury ludowej, dla zdolności artystycznych prostego ludu Poeta wyraża w słowach I stąd największym prosty lud poetą, Co nuci dłońmi ziemią brązowymi. W Prometydionie znajdziemy także fragment, W którym poeta mówi o swojej poezji. I tak się śpiewa ona pieśń miłości dawna, Nieznana raz, co znowu sławna i czesławna. I dość. Niech słuchacz w duszy swej dośpiewa. Obydwa urywki oddzielają wykropkowane przemilczenia, typowe dla poezji Norwida. Poeta opowiada się za poezją intelektualną, zmuszającą czytelnika do przemyśleń i refleksji. W ten sposób również odbiorcę chciał uczynić artystą. Norwid ponad sto wier lirycznych ułożył w cykl, który zatytułował po łacinie "Vadenecum", czyli... Idź ze mną. Tytuł zbioru jest potwierdzeniem stanowiska wyrażanego w Prometidinie. Poeta wyraził w nim przekonanie, że czytelnik powinien być współtwórcą dzieła literackiego, a postępując za tokiem myśli autora, winien wzbogacać je własnymi warciami. Idźmy dalej tym tropem. Przeczytajmy utwór Coś ty Atenom zrobił Sokratesie. Zwróćmy uwagę na datę napisania utworu. Powstał on bowiem w związku ze sprowadzeniem do Paryża zwłok Adama Mickiewicza i niekończącymi się sporami emigracji o miejsce ich złożenia. Poeta podzielił swój utwór na trzy części. W każdej z nich odzwierciedlony został dramat wybitnego człowieka, którego nie doceniano za życia. Ludzie ci żyli w różnych epokach i strofy tworzą swoistą, historyczną parabolę. Podmiot liryczny z goryczą stwierdza, że po śmierci wybitnego człowieka wychwalają ci sami ludzie, którzy nie potrafili docenić go za życia. Mówiąc o tym, że świat odrzuca wybitne ludzkie indywidualności, poeta czyni aluzję do własnego losu. Problem człowieka twórcy często pojawia się w twórczości Norwida. Eta pojmował człowieka jako istotę psychofizyczną, ukształtowaną przez historię i cywilizację. Bohater norwidowskich wierszy jest zawsze uwikłany w życie i tradycje zbiorowości. Tragizm jego losu jest wynikiem niemożliwości nawiązania porozumienia z istniejącym wokół niego światem. Nieprzeciętny talent Norwida zajaśniał pełnym blaskiem w wierszu Bema Pamięci Żałobny Rapsut. Utwór poświęcił poeta generałowi Józefowi Benowi, który był uczestnikiem powstania listopadowego. Walczył na Węgrzech w okresie wiosny ludów. Za naszą i waszą wolność. W swoim utworze Norwid nie przedstawił autentycznego pogrzebu bohatera, ale stworzył stylizowaną wizję, łącząc elementy pogrzebów słowiańskich, germańskich i chrześcijańskich. Utwór składa się z szeregu wizji, obrazu, połączonych w artystyczną całość. Gdyby sfilmować przedstawiony korowód pogrzebowy, pierwsze ujęcie obejmowałoby zmarłego, umieszczonego w zbroi wysoko na katafalku. Oświetlają go płomienie niesionych pochodni. Za trumną idzie koń zmarłego oraz niosą sokoła, z którym polował. Słychać odgłosy trąb. Następnie kamera odsuwa się i widoczny jest cały korowód. Chorągwie i proporce poruszane są przez wiatr a poeta porównuje je do smoków i ptaków przebitych włócznią. Kamera przesuwa się wzdłuż pogrzebowego korowodu. Widać płaczki oraz panny żałobne uderzające w glinę naczynia. Kolejny ruch kamery daje obraz chłopów bijących w tarczę. Z dala widać korowód zagłębiający się w wąwóz. Cichnie muzyka. Stopniowo pochód wynurza się z czeluści wąwozu. Efekty dźwiękowe są coraz głośniejsze. Następnie obraz przedstawia grup, do której zmierza pogrzebowa procesja. Korowód nie zatrzymuje się jednak, przechodzi dalej. Ukazane są ostatnie postacie zamykające pochód. Pogrzebowy ruszak przypomina drogę ludzkości do postępu. Scena przejścia pochodu przez grup wyraża główną myśl utworu. Ginie człowiek, ale zostaje idea, której poświęcił życie. Przypomina nam się choracjańskie Non Omnis Moriar. Nie wszystek umrę. Idea bowiem będzie kontynuowana przez następne pokolenia. W przypadku generała Józefa Bema jest to idea walki za naszą i waszą wolność. Powiedzieliśmy na wstępie, że poeta poświęcił utwór generałowi Józefowi Bemowi. Teraz możemy to stwierdzenie uściślić. Faktycznym bohaterem jest pamięć o Bemie, tkwiąca w zbiorowości i pobudzająca ją do czynu. Przeczytajmy jeszcze raz tytuł utworu Bema pamięci żałobny rapsod. A więc pamięci zbiorowej, aktywizującej przyszłe pokolenia, poświęcił poeta utwór. Zatrzymajmy się na moment przy słowie rapsod użytym w tytule. Rapsody były to pieśni śpiewane w starożytnej Grecji przez wędrownych śpiewaków zwanych aoidami. Do tych pieśni nawiązuje Norwid. Łatwa do wychwycenia jest rytmizacja wiersza. Norwid zastosował wiersz antyczny, tzw. Tak zwany heksametr, oparty nie na rymie, a na rytmie. Przed Norwidem próbę taką podjął Adam Mickiewicz w Konradzie Wallenrodzie. Heksametrem napisał powieść Wajdelty. Zwróćmy uwagę na fakt, że Norwid znakomicie połączył słowo poetyckie z efektami malarskimi, plastycznymi, akustycznymi. Łączenie obrazów, siła poetyckiej wizji to niewątpliwe atuty wiersza. Popatrzmy na końcowe przemilczenie skłaniające czytelnika do refleksji, oraz na słowo ludzkość napisane dużą literą dla podkreślenia jego znaczenia. Bema pamięci Rapsod to jeden z najbardziej oryginalnych liryków w poezji polskiej. Analizujmy jeszcze jeden z utworów Norwida. Fortepian Chopina. Co wpłynęło na powstanie utworu? Na pewno przyczyniła się do tego znajomość z kompozytorem, ale bezpośrednią przyczyną powstania dzieła było wydarzenie z powstania styczniowego. Z Pałacu Zamojskich w Warszawie oddano strzał do rosyjskiego namiestnika Berga. W zemście żołnierze splądrowali pałac i wyrzucili przez okno fortepian, na którym grał Chopin. Poeta zastosował w utworze technikę łączenia obrazów. W pierwszych strofach wspomina ostatnią wizytę w domu Chopina w Paryżu. Rękę kompozytora opartą na klawiaturze traktuje jako symbol jego niezwykłej twórczości. Budując w wierszach określoną sytuację, poeta często wybierał jakiś szczegół i czynił go podstawą filozoficznych i estetycznych refleksji. Dalsze strofy utworu zawierają charakterystykę muzyki Chopina. Poeta podziwia jej prostotę. Uważa, że wywiera ona wielki wpływ na odbiorców, na ich moralność i wyrażenia estetyczne. Podkreśla znaczenie akcentów ludowych i rdzennie polski, narodowy charakter szopenowskiej muzyki. Dzieło Chopina uznaje za jedno z największych osiągnięć ludzkości. Nazywa je doskonałym wypełnieniem wolnego miejsca wśród największych dzieł światowych. Porównuje je z dziełami twórców starożytnych. Sięga do biblijnego Dawida rzeźbiarza greckiego Fidiasza. Apoteozę Chopinowskiej sztuki zamyka stwierdzenie, że każda epoka nie w sobie zadatek przyszłości. Tak bowiem przebiega dialektyka dziejów. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że Norwid odrzucił w pojmowaniu świata wszystkie teorie idealistyczne i materialistyczne. Idealnym wzorcem osobowości ludzkiej był dla niego Chrystus, który skupiał w sobie pierwiastek boski i ludzki, duchowy i materialny. Poeta uznawał zróżnicowaną wewnętrznie jedność świata. Taka filozofia pozwalała mu swobodnie wiązać dziedzictwa antyku z tradycją chrześcijańską i dostrzegać ich aktualność. Powróćmy jednak do tekstu Norwida. Tonacja utworu zmienia się. Podmiot liryczny w apostrofie do kompozytora przedstawia wizję powstańczej Warszawy. W formie monologu lirycznego, w którym Chopin jest obecnym, ale milczącym odbiorcą, Podmiot liryczny ukazuje przebieg dramatycznych wydarzeń. W relacji tej zmaga się napięcie, a punktem kulminacyjnym jest wyrzucenie fortepianu Chopina. W ostatniej części refleksyjnej znów następuje zmiana tonacji. W spokojnej refleksji podmiot liryczny, podkreślając znaczenie fortepianu jako symbolu wielkiej twórczości artystycznej, doprowadza nas do parabolicznego zakończenia. Ideał sięgnął bruku. Pozwala ono czytelnikowi na snucie różnych refleksji. Liczby tej, jak często rzeczy wielkie są niedoceniane i ściągane z piedestału. Dotychczasowe rozważania potraktujmy jako klucz do spotkania z wielką norweską poezją. Każdy znajdzie w niej wiele cennych myśli aktualnych we współczesnym świecie. Każdy też na swój sposób ją odczyta. Tylko ważne jest, abyśmy pamiętali, że przekazując nam późnym wnukom swoje przemyślenia, poeta pozostawał w opozycji wobec swoich współczesnych. Norwid głębie myśli łączył w swojej poezji z oryginalnymi środkami poetyckiego wyrazu. Widziano w nim prekursora poezji współczesnej. Cechą jego poetyki jest swodna kompozycja utworów odwołująca się do skojarzeń, łączenie obrazów, stosowanie przemilczeń w celu intelektualnego rozbudzenia odbiorcy – Podkreślanie znaczenia wyrazów przez uranie dużych liter, stosowanie neologizmów i skrótów myślowych. W wierszu pod tytułem Język Ojczysty Cyprian Kamil Norwid powiedział Nie miecz, nie tarcz bronią języka, lecz arcydzieła. Liryki tego wielkiego poety niewątpliwie do nich należą.